Ej dobra, jedziemy, jedziemy, to był numer 1, to był TD, to był sam freestyle, cokolwiek zioooom, teraz jedziemy dalej, bardziej, mocniej, jeszcze więcej. Ej jo, nasz jest ten loki, i nasz jest to hałas. Ej nasz jest ten rok i nasze jest to, moje i twoje nasze jest to. Nasz jest ten rok i nasz jest hip hop, wiesz w to. ej, yo, nasz jest ten rok i nasze jest to, moje i twoje nasze jest to. Nasz jest ten rok i nasz jest hip hop, wiesz w to. Bardziej dla zajawki niż PLN-u Chcę to sprawdzić, rozkręcić Do ekstremu, maksimum Kurwa, total, opór To da wycisnąć się z hipkopu Weźmy, nie stopuj, to ja znowu Wiem, to da się zrobić Poddroziomuś, to dynamit Rozbujamy ten top, Podłożymy go i wysadzimy wszystko Imprezowicze, ja na was liczę To się rozkręci, wy się rozkręcicie Hałas Dzisiaj dla was gra DJ, imprezo roczcie, chodźcie bliżej, szyby idą z okien, bas niżej, 0 naszym rokiem, tak to widzę, MC znaczy mieć ceremonii, DJ to disc Hej yo, nasz jest ten rok i nasze jest to, moje i twoje nasze jest to, nasz jest ten rok i nasz jest hip hop, wiesz w to.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 Ekstra emocje Nasza impreza to nasza noc jest To się rozkręca jeszcze mocniej Cały ten czas hip-hop z nami rośnie Więc róbmy go jeszcze głośniej Rap to rotor, rap kręci Chodzi o to, rap pędzi Rap wybucha, rap to mołoto Możemy więcej niż kiedykolwiek dotąd Człowiek po naszej stronie to jest złoto Ja, ty i ty, i wy, i wy Bądźmy solo w oczach starych wyk Ich rok, rok 2003 Ty, pokażmy im co to styl Ej hey yo, nasz jest ten rok i nasze jest to Moje i twoje, nasze jest to Nasz jest ten rok i nasz jest hip hop Wiesz w to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 Rock'n'Roll, kurwa co rock'n'Roll, nie pierdol, teraz nas słuchać będą Media, przecież im wszystko jedno, jak się sprzeda to potrzebne medium Wykorzystać to odpowiednio, he? To sztuka, pierdolę ich tutaj, Ja dziś pierdol tych skurwy synów. nasi to rozkręcą do maksimum Już się robi przątek, a to początek, jestem bardzo kurwa content to Hip-hop to jest nowy porządek To pierdolony litą z prądem Lodowata herbata znów zmiata A tak, nasze jest to Rozkręćmy kurestwo Nasze jest to Rozpędźmy kurestwo Nasze jest to Rozumiesz, nasze jest to hey yo, Nasz jest ten rok i nasze jest to Moje i twoje Nasze jest to Nasz jest ten rok i nasz jest hip-hop wiesz w to Ej hey yo, nasz jest ten rock i nasze jest to Moje i twoje nasze jest to Nasz jest ten rock i nasz jest hip-hop Wiesz w to Zacznijmy myśleć po nowemu i zróbmy hip hop do ekstremum Hip hop polsko głośniej przemów. Hip hop polsko, graj głośniej w systemów. Hip hop w ideach, hip hop w stereach. Można bardziej, tylko się przełam. Więcej winyli, kompaktów taśni, czyli więcej rapu niż w 2002. Yo, nasz jest ten rok i nasze jest to. Moje i twoje nasze jest to. Nasz jest ten rok i nasz jest hip hop. Wiesz w to.